koniec roku to jest doskonały moment na różnego typu podsumowania wtedy robi się zwykle zestawienia roku takie czy inne w związku z tym ja pozwolę sobie zrobić zestawienie komiksów, które przeczytałem w mijającym roku większość z nich miała polską premierę właśnie w 2010, chociaż nie wszystkie natomiast niektóre z nich czytałem z poślizgiem i opowiem o tych, które zrobiły na mnie najlepsze wrażenie przede wszystkim takim moim odkryciem tegorocznym chociaż już gdzieś tam wcześniej się na nich natknąłem, byli bracia Hernandez i Love ja wcześniej znałem tylko Gilberta Miałem ze dwa jego graphic novels. Miałem jakiś kawałek palomaru, natomiast dopiero kilka miesięcy temu wziąłem się w garść i zaliczyłem większą część lawen Rockets. W każdym razie cały Lokas i, i cały ten oryginalny palomar. I muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Także bracia Hernandez. Stanowczo to dla mnie jest wydarzenie numer jeden roku 2010 w moim prywatnym rankingu. Jeżeli chodzi o rzeczy, które wyszły w 2010, to pod względem ilościowym przoduje u mnie, Hanami. Dlatego, że bardzo dobry kontynuujący trend Dziro e, Taniguchi z odległą dzielnicą, bo powiedzmy podniemny jastrząb wydany w drugiej połowie roku można pominąć w zestawieniach. No, to tak raczej jako ciekawostkę. E, odległa dzielnica Taniguciego to był chyba ten e, taki progowy moment. Ta sytuacja, kiedy twórca do tej pory e, publikujący coraz lepsze rzeczy, powiedzmy wydawnictwo publikujące coraz lepsze rzeczy danego twórcy, doszło do jakiegoś y, momentu, którego już przeskoczyć się nie da. Zresztą Podniemny Jastrząb y, potwierdza, że, że kolejna manga Teniguchi'a nie była lepsza, natomiast Odległa Dzielnica to jest y, naprawdę świetna, dobrze skonstruowana, przemyślana historia. Można zarzucać jej jakieś pewne drobne problemy redakcyjne ze strony polskiej można zarzucać jej pewną taką narracyjną sztywność która jest właściwa dla pani Guciego, natomiast pod względem wykonania poprowadzenia historii pod względem tematyki, treści i opracowania graficznego odległa dzielnica jest absolutnie niesamowitym komiksem a druga rzecz ze stajni Hanami to jest kolejne odkrycie i mam nadzieję, że pójdą tym tropem i będą kontynuowali publikowanie tego autora, to jest Inio Asano. Na początku roku w lutym bodajże wyszła druga część Solanina. Solanin to jest historia, która mnie urzekła. Taka zwykła, obyczajowa opowieść o zwykłych, normalnych młodych ludziach, o takich ich zwykłych problemach, o tym, jak ciężko jest stawać dorosłym, bo mając tam te dwadzieścia kilka raptem lat, trudno powiedzieć, że jest się już w pełni. Jak ciężko się stawać dorosłym, jak ciężko funkcjonować w, we współczesnym świecie, jak ciężko radzić sobie z relacjami międzyludzkimi i układać wszystko to w odpowiednim miejscu, tak, żeby jedno do drugiego pasowało a druga rzecz, która wyszła teraz niedawno to osiedle promieniste tutaj Asano e, też bawi się w takie podpatrywanie życia ludzkiego bawi się w taką tematykę obyczajową troszeczkę idzie bardziej w fantastykę ja tu może troszeczkę pozdradzam, a może nie w każdym razie osiedle promieniste składa się jakby z kilku sekcji pierwsza najdłuższa ustawia czytelnika. To jest historia dzieciaka, który pomaga ludziom popełniać samobójstwa. On i jego przyjaciółka mają swoje własne tajemnice i ich, wokół ich historii kręci się pierwsza część, mniej więcej połowa albumu. Natomiast dalsze odcinki jakby zawarte w osiedlu promienistym to są historie ludzi, którzy przewinęli się przez tą pierwszą część. I tam nagle następuje zupełne odwrócenie perspektywy. Człowiek, który w tej pierwszej części był ewidentnie postacią złą, negatywną, okazuje się nagle zupełnie niejednoznaczny. Nagle czytelnik nie jest w stanie już go osądzać. Czuje nawet do niego pewną sympatię. Asanorowi ten zawiek kilkukrotnie, zmieniając punkt widzenia i prezentując zupełnie inne spojrzenie na te same sprawy osiedle promieniste, które z zapowiedzi wydawało mi się, że będzie czymś takim jak domu Katsuhiro Otomo, gdzie też motywem przewodnim były powtarzające się samobójstwa na blokowisku promieniste okazało się czymś zupełnie innym ale jest to też świetna rzecz i kolejna rzecz, również z hanami, to jest Pitu Pitu Daisuke Garasiego. On wcześniej w Polsce pojawił się tylko z taką krótką nowelką w y, zbiorze Japonia. Ona mi gdzieś tam umknęła, nie zwróciła uwagi, taka w zasadzie nie wyróżniająca się niczym grafika i sama historia fajna, ale tam było dużo fajnych historii. Natomiast y, Fitu Fitu jako zbiór jest rzeczą absolutnie obłędną. Y, cała masa takich bardzo króciutkich nowelek, takich impresji momentami komiksowych trochę osnutych na folklorze, trochę na takich starych japońskich legendach, jakichś podaniach. Część z tego taka nie do końca przystępna dla polskiego czytelnika, ale świetna. Y... Igarashi zupełnie swobodnie żongluje stylami graficznymi. Y... Niektóre nowelki rysuje tak, jeszcze inne inaczej. Dostosowuje troszeczkę tą kreskę do tego, o czym jest dana historia. Rzecz absolutnie Warta przeczytania, bym nawet, że trzeba koniecznie. To by było na tyle, jeśli chodzi o komiks, że tak powiem, azjatycki, wschodni. Natomiast rzeczy, które jeszcze wyszły u nas, to będzie już zachód. Uli Oesterle na którego dokończenie Hektora Umbry przyszło nam bardzo długo poczekać. Wyszedł w dwóch tomach. Cały czas żałuję, że trylogia nie poszła razem, no ale trudno, tak się stało. Warto było poczekać, dlatego że Hektor Umbra okazuje się świetną historią z pogranicza takiego sensacyjniaka, thrillera. Są moce nadprzyrodzone, jest obca rasa, jest to wszystko tak taki naprawdę ostry, ostry, psychodeliczny melaż. Świetna kreska. O Oesterle też ma taką łatwość opowiadania swojej historii. To wszystko gdzieś tam toczy się. Kolejne elementy układanki zaskakują w odpowiednie miejsca i po lekturze człowiek odkłada i ma wrażenie, że rzeczywiście obcował z bardzo fajnym komiksem. Także Hectora Umbre polecam. I ten sam w zasadzie krąg kulturowy, czyli najnowszy Mawil, czyli Safari na plaży. Mawil zupełnie inny od Będu i od Możemy Zostać Przyjaciółmi, ale świetny. Super Szarak zalicza debiut w Polsce, okazuje się, że jest to świetna rzecz. I kuriozalnie to, co dla mnie sprawia, że jest to świetny album dla wielu osób, sprawia, że jest to album zupełnie beznadziejny, bo w Safari na plaży nie dzieje się nic. W zasadzie, no, przynajmniej przez większą część. Królik ląduje na plaży, pojawiają się dziewczyny, lato mija, no i wiadomo, co jest, kiedy jest lato, kiedy są dziewczyny i kiedy jest plaża. I to wszystko jest takie spokojne, nastrojowe, takie zupełnie niewymagające. To jest mm, doskonała rozrywka w takim niezobowiązującym, bezpretensjonalnym wydaniu. Też komiks, y, który czyta się bardzo szybko, ale do którego można wielokrotnie wracać. Absolutnie rzecz do polecenia dla każdego, nie tylko dla fana komiksu, ale absolutnie dla każdego. Ech, jeśli chodzi o inne rzeczy, to no nie byłbym sobą, gdybym pominał milczeniem, y, najnowszy. Tom Lu, Laserowy Ninja. Na Lu też przyszło nam sporo poczekać. To jest problem, z którym zagorzali twardzi, męscy fani komiksu mają problem, bo głupio się przyznać, że się czyta coś, co formalnie przynajmniej stargetowane jest dla dziewczynek. Lu, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest historia nastolatki, która mieszka samotnie z matką i ma różne swoje perypetie przyjaźnie, miłości, szkoła matka niespełniona pisarka potem spełniona w świątym tomie okazuje się, że Lu będzie miała brata ich dom trawi pożar, więc przeprowadzają się w nowe miejsce i ona w trakcie tej przeprowadzki znajduje pamiętnik swojej matki z okresu, kiedy była niewiele starsza od niej bądź w tym samym wieku prawdopodobnie najlepszy, jak dotąd Tom, taki bardzo retrospektywny, troszkę bardziej obyczajowy, bardziej taki do pomyślenia, do, do takiego zastanowienia się. Mniej jest może humoru, przynajmniej takiego klasycznego humoru, jaki był w luz sytuacyjnego i słownego, chociaż no, no nie brakuje go. Jest, jest po prostu troszkę poważniejszy. Julian Neal, mam wrażenie, stara się rozwinąć postać w, na boki w troszeczkę innych płaszczyznach i to mu się świetnie udaje i mam nadzieję, że szósty tom będzie szybciej. Z rzeczy, które wyszły w Polsce, ale wyszły w Polsce wcześniej, a ja odkryłem je dopiero w mijającym roku, muszę wymienić klezmerów Joana. Swara. Swar urzekł mnie najpierw króciutką nowelką wrzeczonej antologii Japonia, a potem no po prostu niesamowitą nastrojową adaptacją Małego Księcia. Ja zachęcony tymi dwoma rzeczami kupiłem sobie właśnie klezmerów Podbój Wschodu, pierwszą część. Trochę nie mogę się doczekać, kiedy kultura wyda kolejną. Podobno jest w produkcji mam nadzieję, że produkcja skończy się szybciej i że będę mógł poczytać zupełnie świetna taka egzotyczna historia o żydowskiej kapeli gdzieś tam przygarnięty w tym wszystkim cygan, złodziej, dziewczyna no po prostu taki doskonały melanż nie wiem historii, tradycji Muzyki, wszystkiego naraz. Rzecz po prostu absolutnie świetna, rzecz do przeczytania na spokojnie, tak żeby podelektować zarówno warstwą scenariuszową, jak i obrawą graficzną. Chociaż SFAR ma dosyć charakterystyczną kreskę, która nie każdemu musi się spodobać. Natomiast warto dla klezmerów zaryzykować, bo to jest po prostu absolutnie urokliwa historia z rzeczy, które wyszły wcześniej, ale ja je odkryłem dopiero w zeszłym roku, jest jeszcze muzyka Marii. Ja się tu w detale może nie będę wydawał, pisałem o muzyce na kulturze liberalnej, więc jeżeli ktoś by chciał, to może wygrzewać. Muzyka Marii to jest taka piękna właśnie, Bardzo kobieca, mimo gdzieś tam tego technicystycznego sztafarzu i pewnej dozy okrucieństwa, która się pojawia. Taka klasyczna właśnie taka ciepła, urokliwa, gdzieś mówiąca o przyjaźni, o, o miłości, o tym, co w życiu jest najważniejsze, z bardzo silnym takim wątkiem jednak w kierunku natury, gdzieś tam w kierunku takiej prostoty życia, z takimi pewnymi wydźwiękami, troszeczkę nawet antycywilizacyjnymi, antytechnicystycznymi. W dzisiejszych czasach na pewno są to rzeczy, które można wyśmiać, ale równie dobrze można je dostrzec i czasami spróbować się nad nimi zastanowić. I w zasadzie to by było wszystko. Jedyna jeszcze rzecz poza Hernandezami, która w Polsce się nie ukazała, ja w ogóle zauważyłem, że odkąd przestałem kupować Batmana, a no może nie przestałem, ale zwolniłem z tempem kupowania Batmana, bo odkąd ten pojeb ze Szkocji pisze scenariusze, to ta postać zupełnie dla mnie nie istnieje, a wszystkie starsze rzeczy no to praktycznie już mam. To ja kupuję bardzo mało rzeczy w oryginale. Tak naprawdę w skali roku to potrafiło być połowę moich zakupów, a teraz raptem kilka, kilkanaście procent. W każdym razie to, co chciałbym jeszcze polecić, to kolejny tom DMZ, Hearts and Minds. Ja w zasadzie spisałem tą serię już troszkę na straty. Ona polskiemu czytelnikowi nie jest za bardzo znana. Wyszedł dawno temu pierwszy tom w strefie i nic nie zapowiada, żeby drugi miał kiedykolwiek ujrzeć światło dzienne. Może ujrzy, może nie ujrzy. W każdym razie na razie jesteśmy siedem w plecy. W lutym będziemy 8 w plecy, więc nie warto czekać na polskie wydanie. Warto wziąć się za to. Bałem się, że ta seria już troszeczkę uległa degrengoladzie, bo Łód poszedł w takie w sam raz dostosowane dla licealistów lewackie kontestowanie. w Taki anarchizm, w ogóle zła korporacja, zły rząd Stanów Zjednoczonych, wszystko już złe potem było o polityce, która z daleka cuchnęła i śmierdziała w ogóle Irakiem, Obamą całą resztą, czyli gdzieś tam do tego DMZ przesączały się wydarzenia z prawdziwego świata natomiast ostatni tom to jest powrót do dobrej formy bez mieszania rzeczywistości do świata przedstawionego to jest powrót do Mathieu Rota przebywającego w DMZ w takich klimatach, jak były w pierwszym, drugim, trzecim tomie, powiedzmy, zanim zaczęły się wszystkie te chocki z Trastuelem, zanim zaczęła się polityka z Parco Delgado, zanim to wszystko tak naprawdę troszeczkę rozlazło się w szwach. Na, tą, na ten tom składają się dwie historie, jedną rysował Barcelli, drugą nie, obie są zupełnie inne I ta pierwsza sięga wstecz, to jest spora retrospektywa, ona gdzieś tam sięga do samego początku, do momentu, kiedy Matthew miał pojawić się w strefie, kiedy pojawił się, a dzieje się niejako obok niego, nie? On jest bohaterem, troszeczkę jak w piątym tomie, te historie bez niego, to jest taki pewien moment wytchnienia, pewien moment odpoczynku, tym bardziej, że Rod Zrobił z siebie dupka i skórwy syna w tym tomie i to w absolutnie koncertowy sposób. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak zostanie to w kolejnym rozwiązane. Tak wygląda takie bardzo krótkie i, i bardzo subiektywne podsumowanie dla mnie komiksowego roku 2010. O tym, jak patrzą na sprawę inni, to możecie się przekonać, chociażby na stronie komiks roku. Albo możecie zajrzeć na kulturę liberalną, gdzie planujemy z Pawłem Timofiejukiem opublikować pewne zestawienie przygotowane przez wybranych polskich wydawców i twórców. Czy nam się uda, no to się okaże, bo z przygotowywaniem materiałów bywa różnie. W każdym razie to są rzeczy, które po tym roku ja jestem gotów każdemu polecić, ale bardzo chętnie, jeżeli będziecie mieli okazję yy, mieć swoją dziesiątkę i ochotę, żeby się nią podzielić, bardzo chętnie w komentarzach pod tym odcinkiem poczytam co i przede wszystkim dlaczego, przede wszystkim dlaczego wy uważacie za yy, najlepsze w mijającym roku. A ponieważ. Yy, Dzisiaj, o ile się nie mylę, jest Wigilia, to w takim razie życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt.